Witamy w pierwszym podcaście blogu Johna Cichonio, dzisiaj w programie. Mówimy o tym, co działo się na boiskach całego świata wczoraj, o najciekawszych meczach towarzyskich, o tym, co będzie się działo w ten weekend w La Liga i o tym, kto wygra trofeo Piccici w tym sezonie. Ja jestem Cichonio, ze mną jest Johnny. Witamy. <głos> Witamy. Zaczynamy um, Johnny od reprezentacji. Um, na początek, um, wczoraj grała Polska w Krakowie. Mm, 2-1 przegraliśmy z Australią, wcześniej w, w, piąt w sobotę był mecz z Ukrainą, 1-1, wreszcie zaczynamy strzelać gole, jest lepiej? Jest lepiej, gramy prawie jak Niemcy? Momentami grały jak Niemcy. <grym>, nie jest lepiej, nie jest lepiej. No, no jest, Wiesz, jest bida. Oprócz tego, że strzelamy gole, to nie jest lepiej. To znaczy, w ogóle musimy powiedzieć, że my z Johnem nie oglądaliśmy tych meczów za bardzo, więc nie wiem jak to dokładnie wyglądało, ale... Um, tak, no po, po, po, nie komentarzach, mówić, nie po, komentarzach, po komentarzach, po komentarzach, po komentarzach, po komentarzach, nie o to chodzi. No. E, wszyscy wiedzą, jak jest po skąpiku, nie trzeba tego oglądać, żeby się o tym wypowiadać. Nie, no, ja, dobre trzeba się przyznać, oglądałem e, drugą połowę z Ukrainą. Ja też oglądam drugą połowę. Więc tak oglądaliśmy tak. drugą połowę z Kiriną, a polska. Australia. Oglądali ja oglądaliśmy w odbiciu. W w odbiciu yy, tak, w, szyby. Odbiciu, w odbiciu szyby na ścianie w knajpie. bo Oglądaliśmy, gdzie ta Teraz jesteśmy Szwajcarianki. I widzieliśmy, tak, widzieliśmy parę, parę Widzieliśmy akcji, gole, gole, Widzieliśmy gole. Highlightsy. Tak. I to chyba, to działo, chyba się, by, i działo się. Działo się w tym meczu. Eee, tak, pozdrawiamy australijskich Aha, kluców, i, o, i byli na trybunach. Tak. I słyszałem też podsumowanie Szpakowskiego, więc myślę, że jak się słyszało podsumowanie Szpakowskiego, to jest jak obejrzenie meczu. Tak, to jest bardzo dobry bardzo dobry obraz e, tego, co się działo. No no, borsko, tak więc y, jest lepiej. Y, wygląda na to, że jest trochę lepiej. Przegrywamy <grywamy> już nie do zera, także jest jakiś postęp. E, a do, do, do euro przecież. Selekcja nieskończona, więc jeszcze. Podobno już będzie czas pracować. I piszczek są dobrzy no to może tyle z, z innych ciekawych wyników um, Anglia wydaje się wreszcie wracać do no właśnie w, czy wydaje się wracać do, do, do poziomu, który o, oczekują e, od nich kibice, bo podobnie to wyglądało przed mundialem potem przed mundial i była klapa Teraz... kibice od Anglii oczekują mistrzostwa świata tak, no ale kapelo hmm. ale, ale na razie przynajmniej e, no, zrobił wszystko co mógł w tych dwóch meczach chyba żeby uciszyć krytyków w tej chwili ja, tak. po prostu nie mógł zrobić więcej niż, niż wygrać 7-1 w, w dwóch um. meczach. No, w zasadzie bez dyskusji była było przewaga. Eee. W, w Ciekawe, ciekawą notkę napisał Michał Okoński na swoim blogu o Anglii koszulka ciąży. Uh -huh. Angielska koszulka ciąży na reprezentancach, a po tych dwóch ostatnich meczach ciąży mniej. Więc pewnie eee. to, no i właśnie tak to wygląda, że. Tak, tak, no i no, teraz będzie łatwiej grać i, i, i krytyka zelże, i presja zilżeje i Dokładnie. trzeba powiedzieć, no wyróżniające postacie postacie Johnson na pewno tak, tak, wczoraj przed i, i, i no i tak samo w dużo. pierwszym meczu z z, z Bułgarią, z Bułgarią. Ogóle, jak... i strzelił gola też. Więc... Tak, tak. Nie, wydaje się, że to jest... E, o, o, co prawda Wolcott teraz, teraz gra w pierwszym składzie, ale wydaje ale się, że chyba Johnson... Już on... nawet, nawet mimo tej kontuzji Wolcota, myślę, że, że nawet jakby Wolcott był zdrowy, to Johnson... E, A poza tym Milner w następnych meczach nie będzie grał, bo... Tak, e, bo dostał kontuzję więc zawieszone. na pewno zagra, tak, jeżeli nie będzie kontuzji. Na pewno na to to Johnson jest... tak wchodzi. No znowu zdecydowanie potrzebuje takich zawodników, mm. jak, jak Johnson, czyli młodych, po prostu... I, Takich, takich przebojowych, energicznych, no i świeżej krwi trochę. No nie i co cieszy? No. Runy się przełamał. Runy się przełamał. Nie tylko w życiu. E, no, na boisku także. W, w życiu to w życiu to takie takie takie, średnie, takie załamanie bardziej niż przełamanie. Na boisku wreszcie szczelił Gola. No on trochę na tej pozycji gra, teraz innej. Także nie szczela, nie, nie ma, nie ma tylu sytuacji co Defona na przykład, który który no, dla, dla odmiany... Zszedł kontuzją, więc z, no, tak, a wcześniej zmarnował dosyć dużo dobrych sytuacji. No, no ale no, wcześniej strzelił trzy gale, więc... Tak, no ale, ale właśnie o to nie chodzi, że, że po trochę więcej by się oczekiwało od niego no, w tak takich tak. sytuacjach, jakie były. Także Anglia, Anglia na razie hmm, na razie z wyżaloty. Um, no, zobaczymy, poczekamy tak naprawdę do Euro, To nikt ich nie będzie specjalnie chwalił, nawet jeżeli z kompletem punktów myślę wygrają tą grupę, bo to, bo to jest coś, czego się od nich w tej chwili oczekuje po prostu. Mm, tak, no y, dla wszystkich fanów Realu i Barcelony najciekawszy chyba wczoraj mecz Argentyny z Hiszpanią, 4-1, zdecydowanie sensacyjne może rozmiary zwycięstwa, bo bo samo zwycięstwo trudno nazwać sensacją. Argentyna ma, myślę, piłkarzy co najmniej porównywalnych z Hiszpanami. Poza tym trzeba powiedzieć, że Hiszpania nie grała w jakimś najmocniejszym składzie. Tak, brakowało... Szczególnie e, mój ulubiony bramkarz Pepe Reina. Pepe którego nie można nazwać bramkarzem. to jest, no on to jest, jest pomyłka w ogóle. On jest, on jest dobry, tylko nie pewnie... jest dobry, on nie jest dobry. <laughs> tylko popełnia mnóstwo takich klopsów, jak właśnie wczoraj. No, I, no to, to bramkarz i, nie, nie jest dobry, no. nie, Fabiański też to znaczy, taki Nie, nie, klopsie. chodzi mi o to, że on y, nie, ma, ma refleks. Y, generalnie no ma. generalnie on, on, w, on w polu karnym się dobrze zachowuje, poza właśnie takimi klopsami. Chodzi o to, że ma więcej moim zdaniem talentu niż, niż, niż tam Fabiański i tak dalej, ale. Ale... Czemu Waldes nie broni w pierwszym składzie? Czemu Waldes nie broni? W... Chciałem, chciałem... To jest pytanie, to jest naprawdę to jest zadziwiające. No, to w Delboskie, to jest, to jest jakaś mafia. Ja chciałem powiedzieć, że y, życzyłbym sobie, żeby, żeby Reiny już nie było raczej w, w reprezentacji przez jakiś czas i myślę, że właśnie y, ponieważ Casillas nie będzie, nie będzie wiecznie bronił, no, kiedyś to się skończy, więc trzeba pomału Wrychnie już myśleć, się. trzeba myśleć o jakiejś opcji y, właśnie m, zastępczej. Myślę, że na przykład De Gea z Atlético Madrid byłby tu dobry na drugiego bramkarza w tej chwili reprezentacji, już się pomało, żeby już się pomału. Już się pomału... No, a na pierwszego zdecydowanie Waldes. Prosimy o to Bosque po Prosimy o to. Pierwszy bramkarz pie, nie wymaga nie wymaga zmian. Ja myślę, że Waldes z Waldesem w ogóle zrezygnował, żeby, żeby już mu nie robić nadziei po prostu, bo Casillas nie wiem, 4, 5, 5 może lat ma przed sobą pod jeszcze, pod jeszcze pod pod gry na, na najwyższym poziomie i pomału tak jak mówię trzeba. No, no. Waldes ma będzie miał koło czy jest niedługo. No to on No to on nie zastąpi przecież w reprezentacji. Eee, tak. Yy, ciekawy, hmm, mecz, ciekawy mecz też. Ciekawy też z innych względów, bo oczywiście poza, poza Klopsem Reiny i, i występem Waldesa I wspaniałym go Messiego I Guajna. Właśnie, było mnóstwo mnóstwo zawodników z Realu i Barcelony. W zasadzie wszyscy najważniejsi chyba, tak naprawdę. No był Villa, był nie było Pujola w obronie, co było widać. Tak, albo był, był, był Iniesta, był tak, Xavi, tak, był Pedro tak. Mascherano, um, Busquets wiadomo, z Realu był um, Xabi Alonso, um, Coś tam próbował Higuain, um, Mascherano też. Był Mascherano, tak. Poza tym grałeś jeszcze Arbeloa. Tak. No, fajnie zawsze Arbeloę zobaczyć. Takim przez dłuższy czas. No i się skończyło. Ale, ale to, no, ta obrona w ogóle nie funkcjonowała zbyt dobrze. Nie widać, że to był mecz towarzyski bardziej dla, y, dla Hiszpanii. Argentyna chciała coś udowodnić, a Hiszpania, Hiszpania chciała musiała, prostu, wyjść na boisku i nie wiem. Tak, A, Ale, ale to, to też właśnie dobry, dobry taki mecz Riorenty sobie trochę więcej zagrał, szczegół no, gola. Mógł dwa. Ja no, albo nawet więcej, tak. No, no miał, miał tę sytuację. Y, ja myślę, że bardzo ważne właśnie, żeby, żeby taki, tacy zawodnicy jak on Coraz więcej grali, bo potrzeba też właśnie świeżej krwi, żeby jakoś, jakoś tam tą motywację pobudzać tej drużynie, bo coraz ciężej im będzie chyba na turniejach bronić tych tytułów. Trochę, tak? No wiadomo, możemy powiedzieć, tak jak z Francją było. Tak, no. dwa wygrane turnieje, a potem... Potem, potem zapaść. A proszę. teraz wygrana z Bośnią. Wygrana z Bośnią, Benzema <grym> Szczela-Gola. E, <grym> bierzemy to za dobry sygnał przed, przed, przed, przed sezonem, sezonem Bundesliga. Przed sezonem ligowym La Liga, no bo wreszcie się przemał, wreszcie. Higuain zresztą też się przełamał. Szkoda, że, że jeszcze w, w klubie się nie, nie przełamali. Ale czekamy. Wkrótce to powinno nadejść. No właśnie, yy, przed nami druga kolejka La Liga. Yy, tak jak już właśnie, tak jak zacząłem, czekamy na przełamanie Higuaina i Benzemy Na Santiago Bernabeu przyjedzie Sosuna. Ty, ty czekasz cichy. Yy, ja i, i, i wielu kibiców Realu. Yy, Zdecydowanie potrzebujemy zwycięstwa, to w ogóle nie ma o czym mówić, tym bardziej, że gramy na Barnabę, ja myślę, że będzie, o, będzie, będzie po prostu większa motywacja niż na Majorce, ale od razu trzeba powiedzieć, że o na to nie jest jakieś tam, no to nie, nie są górki. Ale bardziej oni grają u siebie niż na wyjazdach, w sensie, że lepiej grają u siebie niż na wyjazdach, szczególnie po tym jak Camacho przyszedł, tak, można ale... było w tamtym sezonie, no po prostu tam się ciężko grało. No to tak, jeszcze, tak. Ale to, to, to zawsze, stracili zawodnika zawodnika z prawego brońce, odszedł do do Marceli on się się nie, Tak Tak się nazywał. <laughs> Ale, ale to jest ciągle, um, ja hmm. w ogóle, ta Osasuna kamaczu mi się podoba jako drużyna. Oni są no dobrze tak do, zorganizowani. Oni jak grają piątką w, w pomocy, to po prostu są trudni do, do przejścia tam też. O jest. tym mówię, ale właśnie ciekawe, będzie, ciekawe jest, jak będą grać na wyjazdach, bo właśnie... No, no, bo, właśnie mam, mam przed sobą tutaj relacje z zeszłego sezonu, yy, gdzie było 3-2 na Bernabeu. Hmm. Także oni po prostu mogą zaskoczyć nawet ofensywną grą, a Real hmm. będzie musiał atakować, więc będzie się też trochę odsłaniał, więc może być, e, może być ciekawy mecz. Zobaczymy, jak Mourinho też nastawi drużynę, bo wiadomo, że on, e, on, on zwłaszcza ceni. Ciekawe, obrony. jakim składem wyjdzie. E, no czy DiMaria? Tak, to jest. Maria, tak, no to jest e, po ostatniej porażce Di Maria to, w sensie. jest, to jest trochę różne. No, to wyjdzie w końcu. Co? Zobaczymy, ja, ja. Kedira w pierwszym składzie. E... Tak jak pisałem na blogu, w tym momencie naprawdę niewiele wiadomo, będzie miał parę sesji treningowych. W sumie, ponieważ dzisiaj już powinni wszyscy być i o 18 zdaje się jest trening tak, tak. zapowiedziany, także dzisiaj jest środa, więc do meczu z Osasuną będzie miał bodajże trzy sesje treningowe z całą drużyną Mourinho, czyli połowa tego, co do tej pory w całym, w całym okresie przygotowawczym, także może, może być jakiś postęp drużyny. E, ciężko, ciężko prognozować czy, czy odnośnie, odnośnie indywidualności. Ja, jestem, ja mam nadzieję, że zagra Pepe. Ja jestem ciekawy, jak Real sobie poradzi bez Ronaldo. To jest test w sumie, no bo raz, że jest niezgrana drużyna, dwa, że Ronaldo był jakby tak, jej był liderem, pewno, znaczy jest, jest jej liderem, no i ciągnął ten zespół, więc zobaczymy kto, sezonie. weźmie na siebie odpowiedzialność, tak. i, a nie Makaki. Więc nie ma to znaczy jakby takiego ja... naturalnego przywódcy tak, na tak. boisku teraz. No bo ja, ja, ja, ja nie można na to powiedzieć, właśnie, że Kanales że... czy Ozil, czy, czy, no, czy, no, czy Di Maria, to nie są zawodnicy, którzy jeszcze... Zobaczymy, jak, jak Murinia wypełni tą lukę, ale myślę, że to może, się, może, się, może przy, się przysłużyć drużynie o tyle właśnie, że w takich meczach ten lider będzie potrzebny, więc być może też to będzie jakiś bodziec i, i, i dla, dla, dla kogoś. No, ciekawe, ciekawe to no, będzie. Ciekawe to no, będzie Ciekawe to będzie zobaczyć. Barcelona z kolei. Gramy z Herkulesem tak, na 18. Herkulesie... Tak. Nie, na Camp no. Tak, tylko chciałem, chciałem powiedzieć, A, tak, Herkules. że Herkules, o ile, o ile to jest drużyna, powiedzmy, no Beniaminek, Benjamin. Gigi, więc w zasadzie to można powiedzieć, łatwo przewidzieć, jak to się skończy, ale parę ciekawych faktów odnośnie Herkulesa można powiedzieć. Tak, no, szczególnie transfery. No właśnie. Być może zobaczymy już na boisku Dawida Trezegę. Chciałbym zobaczyć, jak będzie się prezentował w Lidze Hiszpańskiej. No, Były plotki swego czasu. Że do Barcelony miał przyjść. No, zobaczymy. no 32 lata ma, więc to jeszcze nie jest taki stary piłkarz. Tak, I w ogóle coś może pograć, więc Ja wzią, wzią, że ogóle, to pod uwagę, to trochę, trochę tak naprawdę dziwne w ogóle, że, że do ten Hercules, Kres, Kres, tak. przeszedł. Bo to nie jest drużyna, która chyba awansuje, awansow... wszedł wszedłszy już do pierwszej ligi, nagle tutaj będzie zapowiadać walkę o. o o puchary europejskie. No, no na pewno nie. A Trezegę, no, to, to, to jest zawodnik, po prostu no, on, Trezegę w formie, to jest czułowny pierwsza, pierwsza tak, liga światowa, więc to nie ma, nie ma. W ostatnim czułowy. sezonie strzelił 7 goli, więc na 19 meczów w lidze tak, włoskiej. No, więc no on już to jest... nie, nie był może już tak postawą to no, też dużo kontuzji. Tak, ale, ale, ale to ciągle jest potencjał, potencjał naprawdę duży. Także, także na naprawdę... pewno... Na pewno na pewno ciekawie by go było zobaczyć na kampną. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że wyjdzie. Tak samo, czy wyjdzie. No właśnie, czy wyjdzie kolejny, kolejny um, transfer skrzydłowy z, z, z jednego z największych klubów świata z Realu Madryt, Royce Drente. Um, liczymy na to, liczymy że wyjdzie. Liczymy na niego liczymy tak. Na, na niego, pewno się będzie działo. Na pewno się <laughs> będzie działo. On zagwarantuje nam duże rozrywki, jeżeli wejdzie na boisko. Tak, no ciekaw jestem, chociaż nie, nie mam jakichś tutaj oczekiwań wielkich, nie spodziewam się nic po nim, bo bo to jest po prostu, on, on, jeżeli by miał coś pokazać w realu, to już by pokazał przez te wszystkie lata. Ciekawe, czy w Herkulesie sobie poradzi. No, czy, co to czy, znaczy czy, czy sobie cho poradzi. Chodzi mi o to, czy jego szybkość i taka, taka siłowa gra i, i dynamika po prostu wystarczą, żeby on tam tej drużynie hmm. odgrywał rolę. Tak, żeby, żeby on coś wniósł pozytywnego, bo e, z inteligencją trochę, trochę nie No i tego się obawiam, że w takiej drużynie by się przydał właśnie jakiś. Ktoś bardzo inteligentny. Tak. Być może, byś może ten, te, te role się jakoś roz, rozłożą bardziej równo, że on będzie na przykład o, o właśnie od biegania. Ale ja jestem ciekaw też, czy masz te rano już zagra. Mhm. Nic nie mamy, znaczy nie, nie, nie, czyta, nie, nie, nie było żadnych wiadomości, czy, czy, czy zagra, czy nie. No mało trenował z drużyną, więc... Yy... A czy myślisz, że, że zwłaszcza na Camp nou jest opcja na przykład, żeby on wyszedł w jednym, w jednym składzie z buskety? Hmm. No nie wiem, jak jest szawim czy on jest w pełni siłowy, bo był kontyncyowany, ale zagrał no właśnie też. zagrał, ale też wszedł, więc hmm. jeżeli na, na przykład Guardiola będzie chciał oszczędzić szawiego, to może tak być, może, może zagrać. Może zagrać. No ale też wiemy, że Guardiola jest przyzwyczajony do Kejty, no i jak trzeba będzie pewnie, no to Kejta jest pierwszym, który ma hmm. zastąpić, Albo który jest, ale no ja liczę, może opcja, że Maszerano wyjdzie żeby... z Busquetsem, no. Chciałbym tego, no bo chciałbym to zobaczyć. Chciałbym mm. w końcu zobaczyć masz, rano, jak się będzie prezentował. Tak, jak, jak będzie ja, ja, ja, rozbijał tak. Jaką, taki... w tą, drużynę, jaką w tą drużynę się komponuje? w ogóle. Yy, no, i, no i tak, no, zobaczymy. No Villa z Messim już strzeli po golu, więc yy, no liczymy na więcej. Tak, yy, przechodzimy w takim razie właśnie do, do prognoz na temat yy, Pichichi. Eee. Kto, kto sięgnie po, po tytuł yy, Picici najlepszego yy, strzelca Ligi Hiszpańskiej w tym sezonie. Dony. E, mój typ. Via. Um, ja przyznam szczerze, że na Messiego go stawiam. Um, mimo, że nie, nie wątpię, że Higuain te 20 parę bramek e, oczywiście może strzelić. E, tak, jak, tak jak w zeszłym sezonie, ale podejrzewam, że Barcelona będzie jednak trochę więcej strzelać niż Real. Ze względu na styl ich gry zobaczymy jak ten, ten styl Mourinho będzie wyglądał, ale Możliwe, że, że po prostu będzie trochę skromniej w te bramki. No i Messi, ponieważ gra na środku w Barcelonie, no to on będzie dostawał te wszystkie piłki. Z, no i, i sam zresztą tę akcje będzie robił. Ja myślę, że, że Villa e, jednak będzie mniej tych bramek strzelał. Ustawiam na Messiego, jeśli chodzi mm. o Pichicicic. Ja myślę właśnie, że Villa poprzez to, że... Znaczy, to nie jest ustalone, że Messi gra na środku. Poza tym właśnie, ale że Messi schodzi, no schodzi do środka. No. Ale tak samo Villa, tak, więc... Ale... Ale to nie, jest ta, no, to no, jest taki... pier w pierwszym meczu zdecydowanie, jeśli byśmy mieli E, po, tym, po tym jak to wyglądało, no, nie, nie mówię o okay. jakichś tam założeniach przedmeczowych, jak, jak, jak, jakie one były, ale po tym jak to wyglądało to wyraźnie widać, że to Messi jest na środku, tym bardziej, no, że Vija, za Vija bardziej naturalne ostatnio po prostu grać na lewym tak jak Trafność. gra w Hiszpanii, I on po prostu... No ale właśnie to, to jest, to ale Vija jest trochę dla mnie jak Eto, on po prostu się znajduje w polu karnym, potrafi strzelić z daleka, z bliska, z głową, plecami i wszystkim mm. czym chce, i dlatego Abarcelona stwarza dużo sytuacji, jest dużo jakiś tam dobitek, jakieś zamieszany w polu karnym, więc Wia jest naturalnym napastnikiem, on po prostu będzie wykańczał tę sytuację. No Messi raczej sam sobie robi sytuację, albo na przykład, nie wiem, jakaś Klepkę, ładna, to... ładna klepka i, i wykańcza lobikiem, czy jak tam tak tam no, ale... A Wija właśnie potrafi dużo wykańczać akcji takich, co Ibrahimowicz, eee, no niezbyt, nie, niezbyt dobrze mu to szło i potrafi to wszystko zrobić na dużej szybkości, tak jak ja to, no właśnie a to nie dość, że marnował dużo sytuacji, no ale zawsze strzelał po 25 goli w sezonie, więc yy, myślę, że jak Villa strzelał 20 parę goli w Walencji, to w Barcelonie strzeli około 30 na pewno, a wtedy myślę, że będzie wyrównany pojedynek z Messi, on... Króla no nie, na, po prostu zostawiam na, na Villa, ale, bo ale... to jest napastnika Messi. Tylko, że on no ja wiem, no wiem, on będzie no nie wiem, dalej, ale chciał, chciałbym terenki. też, żeby VIA był. bo to by oznaczało, że się fajnie wpasował w drużynę i no i to był trafiony transfer, a po ostatnim transferze napastnika nie, nie było zbyt dobrze. Forlan, Aguero? Forlan, Aguero nie, znaczy on jest też właśnie, to jest, to jest dziwny zawodnik, to jest niby napastnik, ale też dużo gra w, w, tam w środku pola, dużo mm -hmm. drybluje no i więcej robi sytuacji dla Forana niż sam, sam sobie potrafi stworzyć więc y, forana na pewno ale czy, czy na tyle, żeby zdobyć Krołac nie wiadomo poza tym, czy nie odejdzie w styczniu więc. Tak. no ale jeżeli nie odejdzie, to ale myślę, nie... ja myślę, że, że, że absolutnie ma szansę bo no. Atletico też będzie strzelać dużo goli to właśnie też zależy, czy Atletico A... na razie nie zawodzi ale czy, tak. czy, czy to będzie tak przystały sezon zobaczymy, na pewno nie, nie, nie obstawiam Higuaina Prędzej Ronaldo z Realu, jeżeli już bym miał wstać. Zobaczymy. Ja myślę, że, ja myślę, że w Realu to będzie podobnie wyglądało jak w zeszłym no tak, sezonie, tak. czyli Higuain i Ronaldo powinni mieć po te 20 parę goli. Um, Higuain może się włączyć, zresztą Ronaldo tak samo. Mogą się włączyć do walki o Pichichi. Oczywiście. Myślę, że Forlan też, tym bardziej, że on jakby nie ma konkurencji wewnętrznej, tak jak w Barcelonie i, no i tak. Realu, że po prostu on tam jest pierwszym zawodnikiem. No i wszyscy piaki są do niego, więc... Tak, i on po prostu będzie miał więcej sytuacji, więc no, no, no może, może, może różnie być. Ja teraz, właśnie patrzę na, jak to wyglądało w zeszłym sezonie. Dokładnie, bije miał 21 goli, Forlan 18 przy mm. 34 Messiego, prawda? 27 Higuajna. Czyli no, w zeszłym sezonie, no ale też Atletico grało zdecydowanie gorzej niż się spodziewamy w tym sezonie, że, że, że wystąpią, mm. więc zobaczymy. Będzie będzie ale myślę, że, że przede wszystkim tych trzech zawodników, bo My, w Walencji i Soldado, nie. myślę, że po prostu jednak On e, bym i, mógł i drużyna trochę, trochę... On trochę na pewno już... strzeli 20 goli, ale to nie jest... Tak, no, to te, te, nie. Za dużo teraz w goli strzela po prostu w znaczy za dużo Barcelona i raz strzela goli, żeby mm. taki nie wiem, Soldado czy Forlan mógł nawiązać równo, równorzędną walkę. Jeżeli Barcelona strzela... Forlan jeszcze, jeszcze jest w stanie no bo on, no bo Atletico tak jak teraz, wygrał 4-0, i, i, i to nie jest powiedziane, że no tak, że, że, ale, że to się nie powtórzy. No się ale pow... zobaczmy: no, w tamtym sezonie Messi 34 gole, Iguayne 27, Ronaldo 26. No to to jest przepaść między tymi zawodnikami a, tak, a Forlanem, wiesz... czy WiO czy. czy, Vio, czy... Tak, ale, ale i dlatego WIA, przykład... jeżeli przychodzi teraz do Barcelony i strzeli tyle samo goli, co w, w poprzednim sezonie i Messi dorzuci tyle samo, co strzelił. Myślę, jest ciężko konkurować po prostu z takimi zawodnikami. No Barcelona teraz gra z Herkulesem. no zobaczymy, no jeżeli będzie w formie, no to tak jak w poprzednim sezonie, czy dwa lata temu, no 5-6-0 wygrywa, A tak samo Real, jak jedzie tam, no właśnie do, nie wiem, no do tych słabszych zespołów, no to też wygrywa właśnie tak jak Ronaldo w tamtym sezonie potrafił strzelić tam na Majorce 3-4 gole i no, no i to nie jest problem, no Messi miał chyba 4 hatryki w tamtym sezonie. No, to, to samo mówi o, o tym, jak to wygląda. Nie sądzę, żeby Atletico grało na tyle dobrze, żeby fora na przykład strzelił 30 parę goli. Na pewno strzeli koło 20, jeżeli będą grali tak jak teraz. Ale czy 30, no to to jest naprawdę dużo goli. No zobaczymy. Eee, zobaczymy. Atletico było 9 w zeszłym sezonie. I... No teraz liczyli strzelili, W zeszłym 15. sezonie strzelili 57 goli w sumie. Ja myślę, że no to teraz niech strzają nawet, wiesz, Ale. 70, no to to nie jest, to nie jest jeszcze aż tyle, żeby Foron... No no chyba, że, że Foron jest... będzie strzelał 80% bramek dla Atletico. A wtedy jedna kontuzja Forona i Atletiko będzie dziesiąta. W każdym razie Atletico powinno być, powinno być tą trzecią siłą. Powinno być. Też Takim, tak, powiedzmy, łącznikiem jest... pomiędzy tą wielką dwójką a... a, a no ciężko mają te inne zespoły, to jest, to jest smutne, ciężko no. mają inne zespoły, kiedyś było inaczej, sprawdzaliśmy to ostatnio jak było kiedyś, kiedyś, czyli 5-6 lat temu, no i naprawdę przepaść jest ogromna teraz, to jest aż nie do pomyślenia, żeby aż, tak, aż taka różnica była między Barceloną i Realem, a resztą Ligi, to jest naprawdę to są dwie zupełnie inne ligi i tam nikt, na, nikt nie patrzy na siebie Walencja rzuciła, już w ogóle ręcznik się poddała, wysprzedała wszystkich zawodników, no a to wynika też no nie, nie z, z finansowych, Sevilla w ogóle się nie wzmocniła w e, jakimś większym, znaczy straciła Adriano Yy, Zatrzymała Luisa Fabiana, to może być naj, największe wzmocnienie, tak naprawdę. Znaczy, wzmocnienie. No, z, że zatrzymali Fabiana to jest, to jest na plus. No i stracili skieraczego? Tak, jest. stracili skieraczego i który sam chciał odejść do Arsenalu. No, no ja Sevilla mówię. na pewno nie będzie mocniejsza niż oszukiwanie. Tak. Zranie, także... No i tylko Atletico jest, które, no, który sprawia wrażenie. które no. rzuca rękawice tak, w ogóle. Jeszcze, sprawia jeszcze... wrażenie, jest... że, że, że chce walczyć. No. Tak. To ostatnio, jest smutne. No. Ostatnio prezes Atletico y, mówił, że Ronaldo nie miałby miejsca w, tak, w, w, tak. w drużynie. Także oni, oni się odgrażają przynajmniej. Oni mają no, jak się ma rejesa praktycznie... i Simao na skrzydłach, to też ja bym nie wystawił. Sobie... <laughs> Reyes już próbował swoich sił Realu. <laughs> tak sobie to wyszło a jeszcze może o złotej piłce bo ostatnio jest głośno o tym Mourinho mówi, że żaden z Hiszpanów nie zasłużył na złotą piłkę że Schneider jest na pewno ktoś z Interu, Schneider wymienia Schneidera, też chyba mówi o Milito ale to już bardziej Alex Ferguson mówi, że Milito powinien zdobyć Diego Milito powinien zdobyć złotą piłkę No Casillas mówi, że ktoś z, z Hiszpanii powinien zdobyć nie wymienię chyba y, na, nazwisk, ale, tak. ale mówi, że na pewno ktoś z kadry Hiszpanii. E, I nie jest ta i szawi, którzy są faworytami, znaczy jak był w katalońskiej pracie. E, razem mówią, że Messi powinien zostać. No ale to raczej nie jest y, prawdopodobne. Ja, ja, bym, ja, bym, ja bym chciał, żeby na pewno Hiszpan został jakiś. Bo taka, jest, taka była tradycja, że w roku Mistrzostw Świata, wielkie imprezy to wygrywał, no to z najlepszy zawodnik tej drużyny zostawał najlepszym graczem sezonu. No, wiem, że to jest niesprawiedliwe, no tak jak ale no, Ronaldo 2002 nie grał cały sezon, a króla strzelców zdobył w Korei, więc Kanawaro, zdobył Canavaro. no Czy teraz no. Schneider no wydaje się no, najwięcej osiągnął, no ale to nie zdobył tego najważniejszego trofeum więc... Tak. Ja, ja, ja nie mam faworytów swoich wśród y Wśród tej, tej czołówki. Ja mam chciał, nie mam by... ma, ma swojego faworyta wśród faworytów, powiedzmy, do złotej piłki. Ja bym żeby Iniesta i Niesta i Szawi dostali razem. Ja... Nie, ja już były takie propozycje rok temu, ale... <laughs> żeby zbiorowo dostali. Tak, nie, że dwóch. To jest ciekawe, że jak ma i Niesta dostać, to od razu się mówi, żeby Szawi też. A jak Szawi mówił, że Szawi jest faworytem, to mówił, żeby i niestety, że by nie sta też do takiej To takie, takie katalońskie, takie planie się w, w własnym czasie. E, no to ja w takim razie stałem na Forlana, żeby tam. Nie, ale Forlana, żeby, że, że, Forlana żeby, żeby, Forlana żeby pogodzić Forlana... Z... tego, dlatego, że został hmm. e, najlepszym piłkarzem mundialu wybrany. No, dlatego, że wygrał. E, Puchar Herwej znaczy Europy Ligę Europejską. I no. wygrał. Ligę, Ligę Słyszałeś, Słysza, co powiedział e, super, Mourinho no? o, o Forlanie. Że Liga Europejska, co to znaczy? No, do no, nie, to Wiadomo, że, że on by chciał, żeby wygrał, żeby wygrał Schneider, żeby kolejny sukces jakoś tak, tam mógł by powiedział, sobie, że, ty, mógł, że, że te dzięki zostaje. nie. Wiem. Um, tak, no ja, ja nie, raczej, raczej, no, nie, po prostu no, sympatii, sympatii nie mam jakichś szczególnie dla tych, dla tych faworytów, także myślę, że falem, No to może falem jeszcze falem wytypujmy wyniki na najbliższą kolejkę. Na najbliższą kolejkę. Dobra, może reale... się Real, może. Real ze stosuną? Myślę, że będzie 2-0. Dla to no, bramki, jest <laughs> strzeli? Bramki, e, najpierw trzeba by znać skład, no myślę, że Higuain wreszcie trafi e, i e, Ja bym chciał, żeby Pedro Leon zagrał i strzelił mm. e, Mój typ hmm. 4-0 e, Myślę, że Messi dwa gole strzeli, Villa i, i, i nie jest pewnie, jeżeli zagra Czyli jednak Messi My, na